w Muzeum Narodowym w Krakowie. Więcej na www.mnk.pl. Poleca Polskie Radio. Reklama. Program Drugi Polskiego Radia minęła 11. Kwadrans. Bez muzyki. <tryk> Zapraszam Państwa teraz do warszawskiej sztukarni. To tu odbywają się eksperymenty z ceramiką, malarstwem, szyciem czy mozaikami. To miejsce, w którym rzemiosłem można się bawić. Stwarza warunki, by dzieci i dorośli swobodnie próbowali nowych technik. Poznali nurty i kierunki historii sztuki, a także inspirowali się ciekawymi postaciami. Do siedziby sztukarni przy Odolańskiej 60 w Warszawie z mikrofonem dwójki wybrała się Maria Czok. Bracła Drzwi otwierają się z lewej strony. Wita nas napis, zapraszamy do sztukarni Odolańska, 60 Stary Mokotów. Dzień dobry. Dzień dobry, Grażyna Tynel. Jestem założycielką sztukarni. A my mamy nietypową okazję, aby zacząć od podziemi w zasadzie. Pracownia rzeźby, tutaj wkraczamy. No i rzeczywiście, Sala przystosowana do tego, by tworzyć, tworzyć, tworzyć i jeszcze jakieś resztki chyba z procesu tworzenia. Tak, w tej sali bardzo często można natknąć się na glinę w trakcie działań twórczych. Czasami schnie, czasami jest tutaj szkliwiona albo przygotowywana do działań zdobienniczych, także w tej pracowni dużo się dzieje wokół gliny. Mamy na stole olej słonecznikowy, a po mojej prawej stronie różne pojemniki pudełka, napis 1250 stopni Celsjusza. Cóż on oznacza? To jest temperatura wypału. W naszej pracowni mamy cztery piece i w każdym piecu wypalamy glinę w innej temperaturze albo wypalamy ją na biskwit albo wypalamy ją ze szkliwami, także tutaj są instrukcje dla kursantów, którą glinę połączyć z którym szkliwem, żeby praca wyszła piękna. No właśnie, patrzę tutaj na te napisy, szary kamień mat, mamy kocimiętkę, potem chyba już barwy miodowo-brązowe, zielony neon, jest w czym wybierać. Tak, mamy około 100 szkliw. Otworzyliśmy też pracownię malowania, ceramiki i w tej pracowni posługujemy się innymi szkliwami. To są szkliwa zrobione z proszku, szkliwa Majko w pracowni malowania, ceramiki są w płynnej postaci, także jest w czym wybierać. To my przejdźmy na parter, tam gdzie powinnyśmy rozpocząć nasze zwiedzanie, ale ja pokusiłam się o jeszcze, a nie, po drodze... Ważne pomieszczenie. Chcecie jeszcze zobaczyć, tutaj mamy pracownię garncarską, także można się u nas nauczyć, um, jak toczyć na kole garncarskim. Mamy też pracownię. To takie nowoczesne koło garncarskie. <garncarskie> e, tak, tak. Jest to bardzo trudna sztuka, ale myślę, że warta trudu i, i uwagi, bardzo relaksujące. Tutaj jesteśmy w pracowni życia. Mamy pięć stanowisk, przy których można tworzyć zarówno ubrania, jak i inne użytkowe, bądź artystyczne prace z tkanin. Powrót do przeszłości, <śmiech> powiedzielibyśmy. A my wracamy na parter, tam gdzie oficjalnie powinnyśmy rozpocząć nasze zwiedzanie. Po drodze jeszcze mijam suszarnie. Zapraszam do... Zapraszam do naszej największej sali. Jest to pracownia rysunku i malarstwa. Dzisiaj mam akurat schowane sztalugi, ale na co dzień są tutaj zajęcia przy sztalugach dla dorosłych, dla dzieci, dla młodzieży I uczymy jak malować, rysować. Zmienił się zapach w powietrzu. Tak, tutaj czuć zapach farb olejnych, malujemy też farbami akrylowymi, akwarelami też, także również jest czym wybierać i w technikach malarskich. No i parkiet już swoje przeszedł. Przeszedł, są tu ślady, że ta sala nie stoi pusta, tylko ma kontakt zarówno z farbami, z pędzlami, także nie, nie da się ukryć, że, że tutaj takie działania są intensywne. Był pomysł, żeby tą podłogę jakoś przykryć, ale jednak w takiej postaci podoba nam się najbardziej. Pani Grażyno, ja patrzę przez te wielkie okna, przez które właśnie wpada światło na ogród i tak się zastanawiam, jak to się dzieje, że no, przy jednej z głównych ulic w dzielnicy Mokotów udało się stworzyć taką kameralną przestrzeń. Mokotów to miejsce, gdzie sztukarnia powstała i tutaj wokół Starego Mokotowa powstała nasza kolejna placówka. Kochamy Mokotów i mamy tutaj też naszych fanów, klientów, także od 15 lat działamy tutaj. Szukałam takiej przestrzeni z ogrodem, bo malarstwo lubi ple plenerowe wyjścia. Jest też przestrzeń, żeby odpocząć, po trudach tworzenia albo zainspirować się przed. Nie, nie ukrywam, że ogromnie się cieszę, że udało nam się znaleźć to miejsce i je tutaj zagospodarować i przystosować do naszych potrzeb. Ja chciałam też w tym miejscu zapytać o Pani historię. Jak to się stało, że z tego świata biznesu postanowiła Pani uciec w stronę sztuki właśnie? Hmm. Ja myślę, że to tak sztuka mnie trochę zawołała. Historia jest już stara, bo zaczęło się to ponad 15 lat temu. Z pracy takiej korporacyjno-finansowej, pracy głównie z liczbami, z komputerem, przyszedł mi do głowy pomysł, żeby zrobić coś niecodziennego i postanowiłam namalować swój pierwszy obraz. Miał to być prezent. No i to działanie mnie na tyle pochłonęło, zafascynowało, że postanowiłam zmienić swoją ścieżkę zawodową, pokazać innym ludziom, że warto w taki sposób spędzać czas, warto w taki sposób się relaksować, rozwijać, że jest to... Wspaniałe uczucie w procesie tworzenia, naszym głównym hasłem jest też radość tworzenia i to jest właśnie to, co poczułam podczas kontaktu z pędzlem, z farbami. Zgadzam się z Panią absolutnie, że liczby to nie wszystko, ale nawiązując do tej radości tworzenia i praktykowania, my w radiu raczej dużo o sztuce opowiadamy, Państwo są zdania, że opowieść to jedno, ale chyba największego bakcyla, największą miłością można zapałać dopiero kiedy się spróbuje. Tak, bardzo zachęcamy do prób bez względu na efekt naszych działań. Skupiamy się na procesie, sama droga i proces tworzenia jest bardzo przyjemny i jest wart, nawet jeśli nie kończy się wspaniałym dziełem sztuki, chociaż jest to bardzo osobiste i względne, co, co dla nas jest dziełem. Także jak najbardziej zachęcamy wszystkich. Dla nas wszyscy są artystami, nie tylko, nie tylko ludzie, którzy się zajmują tym zawodowo, ale też osoby, które chcą zrobić coś dla przyjemności, coś dodatkowego. To my kontynuujemy nasze zwiedzanie, bo sal tutaj jest rzeczywiście bardzo wiele. Mijamy stanowiska z pędzlami. I mijamy pracownie ceramiki. Ceramika, czyli chyba takie główne źródło zainteresowania w ostatnim czasie w sztukarni? Tak, ceramika jest od kilku lat zdecydowanie w, w trendzie wzrostowym, co odczuwamy tutaj w sztukarni bardzo intensywnie. Stąd mamy już trzy pracownie ceramiki, bo chętnych na, na, na lepienie, ozdabianie ceramik jest bardzo dużo. Jak Pani myśli, skąd ta tendencja wzrostowa? Myślę, że, że jest to magia i czar samej pracy z gliną. Jest to na tyle czynność przyjemna, relaksująca, ale też dająca duże możliwości takiego kreatywnego wyżycia się. Powstają piękne prace. Uczestnicy kursów ceramiki bardzo często wykonują piękne przedmioty, które dają komuś prezencie albo stawiają przestrzeń w domu. Często wykonywane są naczynia, kubki, miseczki, ale też rzeźby. Także ceramika nie dość, że jest wspaniałym procesem, to jeszcze daje też piękny efekt w postaci rzeźby naczynia czegoś, co później może nam przypominać o tym procesie twórczym. Zdecydowanie tak, tak. To idziemy jeszcze na piętro, a tam czekają już na nas osoby, które z uczestnikami warsztatów spotykają się na co dzień. Dzień dobry. Pani Zuzanno, Pani Kamilo, ja biorę teraz do ręki repertuar zajęć artystycznych w sztukarni i mam tutaj takie hasło jak warsztaty kurinuki. Cóż to takiego jest? Warsztat kurinuki jest to warsztat ceramiczny, ale on jest połączony z rzeźbą, czyli nie lepimy z wałeczków, nie lepimy, nie budujemy jakby ceramicznych przedmiotów, tylko z kawałka, dużego kawałka gliny wydobywamy kształt. Kurinuki to w ogóle z, z japońskiego to jest wydrążać i na tym też polega jakby ta technika. I bardzo jest też charakterystyczna, ponieważ zewnętrzna, ozdobna jakby ta część przedmiotu jest ciosana niejako różnymi narzędziami, więc jest bardzo, bardzo tak oryginalnie, wyjątkowo prowadzona. No i nie ma jednej takiej samej. Są to na tyle indywidualne i wyjątkowe prace, że nie ma drugiej takiej samej. O, tak. Proszę powiedzieć na koniec, co jest taką esencją sztukarni, co dla Pani jest y, czymś najważniejszym w tym miejscu? Dla mnie chyba radość tworzenia i ludzie, bo sztukarnia to zdecydowanie ludzie, kursanci. Cały nasz zespół, który pracuje nad tym, żeby, na, nad tym, żeby wszystko jak najlepiej działało. No i ta energia, która się wydziela, jak ludzie robią różne rzeczy. Malują na wodzie, właśnie to ebru, jak lepią z gliny, rysują i tworzą tysiące różnych rzeczy w różnych technikach. A czy zdarza się, że osoba, która nigdy by nie pomyślała, że ma jakiś talent, nagle ten talent odkrywa? Tak, jak najbardziej. My przede wszystkim wierzymy, że... Każdy człowiek ma talent i każdy może tworzyć, bo dla nas najważniejszy jest ten proces działania i to, żeby człowiek się cieszył z możliwości, że może coś pomalować i nie patrzył na siebie przez pryzmat efektu i tego, co zrobi, tylko cieszył się tym, że może artystycznie działać. Dla mnie, jako osoby, która prowadzi warsztaty i ma na co dzień kontakt z uczestnikami, którzy na przykład pierwszy raz przychodzą na warsztaty, jest to niesamowite, jak wychodzą radośni gdzieś tam z takim poczuciem, że... Wow, udało mi się, wow, fajnie, wow, przekroczyłem jakieś tam swoje ograniczenia, bądź też myśli, że ja się nie nadaję, ja tutaj nie potrafię, co mi wyjdzie i nagle okazuje się, że, że, że potrafią, że, że tutaj wychodzi i... Że wracają też po jeszcze. I to jest jakby ta esencja, to jest ta, ta dla mnie, jako prowadzącej, taki też napęd i, i takie poczucie, że o kurde, ale fajnie. <śmiech> Generalnie jest takie, te, taki cytat z Picassa, że każdy człowiek rodzi się artystą, a potem dorasta. I jakby dla mnie to jest właśnie to, że ta radość, radość tworzenia, radość z tego samego procesu jest niesamowita. i... I tak, to, to jakby dla mnie. Sztukarnia przy ulicy Odolańskiej 60 w Warszawie jest czynna w weekendy, w czasie trwania warsztatów oraz w tygodniu od 9 do 20. Dzisiejszy kwadrans bez muzyki przygotowała Mariaczok. Klaudia Baranowska i Agnieszka Łukasiewicz. Witamy Państwa ponownie, 15 minut po 11. W kanonie dwójki wracamy do muzyki Jana Sibeliusa, ale tym razem w zupełnie innym... Brzmieniu w innym nastroju niż druga symfonia, w której rozjaśniający finiał no, niósł w sobie energię i powiew nadziei. Teraz wejdziemy w świat bardziej intymny, jeszcze bardziej chłodniejszy, pełen napięcia i wewnętrznego niepokoju. Proponuję Państwu nowość płytową, przedpremierową, bo premiera dopiero w przyszły piątek i jedno z najbardziej rozpoznawalnych, zarazem najbardziej niezwykłych, dzieł fińskiego kompozytora. Koncert skrzypcowy Demol op. 47. Utwór wyjątkowy, jedyny koncert Sibeliusa, a zarazem dzieło bardzo osobiste. Kompozytor sam marzył o karierze skrzypka i być może właśnie dlatego partia solowa jest tak wymagająca, jakby była zapisem niespełnionego marzenia, pełna napięcia, ekspresji, też momentów intymnych. To także jeden z najbardziej Sugestywnych koncertów ym, skrzypcowych, muzyka zanurzona w chłodzie, jakby na granicy rzeczywistości, bo już od pierwszych taktów pojawia się przestrzeń północy, zawieszona, nieuchwytna, dźwięk wyłania się z ciszy, jakby z mgły. To muzyka, która nie opowiada wprost, ale buduje nastrój pełen napięcia, skupienia, czasem właśnie tego niepokoju, który cały czas gdzieś się unosi. I nawet jeśli pojawia się ruch, energia, to ten chłód pozostaje, jakby wszystko rozgrywało się w innym wymiarze, gdzie czas płynie inaczej. A na tym nagraniu rzeczywiście tak jest. A wykonanie tego dzieła to, myślę, nie każdego skrzypka, zmierzyć się z koncertem skrzypcowym Jana Sibeliusa, tym bardziej pozostawić Własne nagranie tego dzieła. I dokonała tego niedawno Awa Bahari, młoda 29-letnia skrzypaczka z Norwegii o irańskich korzeniach, artystka coraz bardziej zaznaczająca swoją obecność na europejskich estradach. Towarzyszy jej Orkiestra Symfoniczna z Göteborga, jeden z najważniejszych zespołów symfonicznych Skandynawii, którego Awa Bahari jest obecnie artystką rezydentką. A całością dyryguje Santu Matias Rowali, fiński dyrygent znakomicie odnajdujący się właśnie w tym repertuarze. Jako wieloletni szef orkiestry w Göteborgu współtworzy jej profil artystyczny, a tutaj owoc tej współpracy, koncert skrzypcowy Demol Opus 47 Jana Sibeliusa. I'm sorry. концерт skrzypcowy demol opus 47 Jana Sibeliusa w nowym, znakomitym nagraniu Awy Bahari z orkiestrą symfoniczną z Göteborga pod dyrekcją szefa zespołu Santu Matiasa Rovalego. Ogromne wyzwanie dla każdego solisty, bo chodzi o uchwycenie brzmienia gdzieś unoszącego się na granicy rzeczywistości, chłodnego, skupionego, pełnego napięcia, szerokiej przestrzeni północy. Awa Bahari mierzy się z tym wyzwaniem z dużą swobodą, odwagą, gra też na pięknym instrumencie Stradivariusa z 1694 roku. Jest tu i techniczna pewność, wrażliwość na detal, norwesko-irańska skrzypaczka wnosi do tej muzyki świeżość i młodzieńczą energię. Znakomita gra no myślę, że jeszcze nie raz usłyszymy o tej artystce. Dzisiejszy kanon dwójki zakończymy muzyką Jerzego Fryderyka Händla. Tego oczywiście zabraknąć nie mogło, bo dzisiaj mija 267. Rocznica śmierci tego kompozytora, a zaśpiewa niezrównana Cecilia Bartoli razem z Le Musiciens Louvre pod dyrekcją Marka Minkowskiego z Oratorium. Triumf Czasu. I prawdy. Klaudia Baranowska. Do usłyszenia jutro po dziewiątej. The pain of the pain of the pain of the pain of Niech pan da nie i niech pan da nie napalczy, cool. <laughs> Przypadki słowa. Przedstawia Iwona Smolka. Kończy się stary czas, dogasa epoka. Powoli wyłania się nowe, ale sam przełom jest zaledwie przeczuty. Zakrywa go, jak pisze Radosław Kobierski, światło łagodnego zmierzchu. Tom Człowiek ma cienkie ściany, mówi nam o czasie, w którym wszystko jest kruche, nietrwałe, dotknięte erozją. Poeta patrzy uważnie na znikające rzeczy, po których zostaje tylko cień na pustoszejące miasto, na ślady po tym, co było. Pół wieku. Dekadencja. Arlecie i Wojtkowi. Długa, wąska działka na zboczu grojca. Powiedziałbym, że zaniedbana, Gdybym nie widział w tym szansy danej jabłoniom i trawom z dumnie inwazyjnym mleczem. Z licznej pasieki został jeden rój, zbyt słaby, żeby sprostać walce o przetrwanie. Jest piękną, żywą ruiną, z królową, ciężką od pamięci. Powiedziałem, jesteśmy u Czechowa, Chociaż miałem na myśli Tarkowskiego To światło łagodnego zmierzchu Dopalający się bukiet Krawędź pnia Być może brakuje altany z samowarem Nienagannej galanterii gestów ukrywających Stare grzechy, sieci Przeczucia upadającej epoki ale jest ten sam nastrój schyłku. Słowa być może znaczą więcej. Dym z ognia, smak przypraw, miłość, zwłaszcza przeszła. Na tym tle historia twojego urządlenia z przedpołowy wieku wydaje się znikoma. A jednak ma sens, choćby tylko jako refren przeciw temu czasowi który wszystko zabiera, dzięki któremu jednak wszystko kiedyś było możliwe. Ich troje przystanęli na brzegu ulicy. One dwie w doskonałej komitywie, on z boku. Kilka metrów dalej, równie doskonale osobny. I widzą już dom, który jeszcze nie powstał. Obszerny kanadyjczyk z kopertowym dachem Albo jedna z tych nowoczesnych, surowych brył Beton, drewno i szkło Które stawiają ludzie zamożni i świadomi zalet Prostoty i funkcjonalności Jednak wcale nie jest powiedziane Że mężczyzna widzi cokolwiek poza Równiną łąki Jej nienaruszoną zielenią Wygląda, jakby nie chciał nic tu zmieniać. Jest w wieku, w którym można coś takiego pomyśleć. Kupić hektar ziemi 350 zł za metr tylko po to, żeby nic nie zmieniać. Chłopiec z bukietem ognia. Separacja. Moment otwarcia migawki. Klaśnięcie lustra, chemiczna zmiana bezgłośnie zachodząca na błonie. Jesteście teraz bezpieczni, niewywołani jeszcze. Ty i twój syn zamknięci w objęciach klatki. A wyżej gałąź starej jabłoni zamyka cały kadr. To będzie nienasycony obraz jak na kliszach orwo. Spłowiałe barwy, ciężki wieczór, niska głębia, obfitość szczegółów na każdym planie, ale jednak nieruchomy, nic już więcej się nie stanie. Chłopiec nie oderwie się od ciebie, nie przejdzie przez ogród z bukietem, który stanie w płomieniach, z ogniem w rękach. Wiersze Radosława Kobierskiego z tomu Człowiek ma cienkie ściany czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. i woda Smolka.